Żarwok i Skóra. En Mando Jury. Bokusia. Trzyma. Oraz na jegoście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.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 I zacznę od serialu, który niedawno w nawiedzonym podcaście omówił Szymas z Pawłem Mateją, czyli od Channel Zero, serialu 6 od stacji sci-fi. you guys remember Candle Cove? To show gave me the worst nightmares. We can make people do things. It's not just a TV show. The kids will see it. These kids are hurting someone! Just like we did. Ja tego podcastu słuchałem z mojego punktu widzenia dopiero wczoraj, po tym jak skończyłem oglądać serial. No bo jak zobaczyłem miesiąc temu, że oni o tym serialu rozmawiali godzinę czterdzieści to stwierdziłem, że ja sobie po prostu obejrzę ten serial, <głos> szczególnie, że już jeden odcinek miałem za sobą, a długość tego podcastu jest równa dwóm i połowie odcinka tego serialu, więc trzy i pół miałbym już za sobą, więc byłbym prawie w dwóch trzecich serialu, wybrałem bramkę B. Wczoraj jednak przesłuchałem ten podcast i chciałbym się na starcie troszeczkę do niego odnieść, bo tam Szymas na samym początku mówi, że ja źle zrozumiałem formułę tego serialu. Tutaj się zgadzam. Ja myślałem, że każdy odcinek to jest jakaś osobna historia. Szczerze, nawet po obejrzeniu pierwszego odcinka, nadal tak myślałem, że to Candle Cove to jest tytuł pierwszego odcinka, ponieważ w finale pierwszego odcinka dostajemy finał gripy pasty, na którym jest. Natomiast no, powprowadzał nam tyle dodatkowych wątków pobocznych, że wydawało mi się to absurdalne. No i chwilę później sprawdziłem, o, o co chodzi jak to naprawdę jest. I to raz. Dwa, y, ja sobie przeczytałem o tej konkretnej pastie i osobiście odradzam to robić, no bo cały pierwszy odcinek jest mocno na niej oparty. No i finał pilota jest finałem tej creepypasty. Szymas w swoim podcaście bardzo stara się omijać spoilery, ale creepypastę streszcza na samym początku całą i moim zdaniem nie powinniście słuchać tego podcastu przed obejrzeniem pierwszego odcinka, jeśli nie znacie tej historii, no bo dostaniecie e, streszczenie tego, co widzimy w pierwszym odcinku. No bo jeśli nie znacie tej creepypasty, to ją właśnie poznacie z serialu. Nie ma sensu czytać o niej, a potem to oglądać. No bo niektóre rzeczy dostaniecie przełożone zdanie w zdanie. Oczywiście jest to wplecione w całą fabułę, w, w fabułę, która rozpoczyna ten serial i która będzie kontynuowana w kolejnych odcinkach. Co więcej, Szymas mówił, że ja trochę kręciłem nosem, że w miejskich legendach mamy po prostu legendę, a tutaj cała creepypasta jest obudowana fejkowymi filmikami i to od razu burzy ewentualną wiarę w jej autentyczność, I tutaj potwierdzam, tak było. Ja jestem sporym fanem miejskich legend, to są bardzo często bardzo przerażające historie. Ta konkretna creepypasta też jest świetna, też jest przerażająca, ale to jest króciutka historyjka z fajnym finałem i to wszystko. Doklejanie do tego filmików wykonanych przez kogoś burzy tę opowieść, sprawia, że ona przestaje być taką internetową legendą. Chociaż, co ciekawe, twórcy serialu poruszają ten temat w serialu i w pewnym sensie uzasadniają nawet istnienie filmików związanych z tym tajemniczym serialem i bardzo fajnie, że to się tutaj znalazło. Co istotne, sama historia z pasty jest tylko elementem tej fabuły, Jest tylko punktem wyjścia, a potem mamy ją rozwijaną i tak naprawdę wyjaśnioną w konkretny sposób. No, nie związany już z tą creepypastą. Tutaj to ma swoje życie. Ta, ta, ta konkretna opowieść jest umieszczona w tym konkretnym miejscu, w tym fikcyjnym miasteczku, w tym serialu, z tymi bohaterami. To oni mają na to wpływ i to oni prowadzą nas do, do rozwiązania tej tej zagadki, której oczywiście w oryginalnej creepypastie nie ma. I to jest ważne, bo ja się trochę obawiałem tego punktu wyjścia. No bo tak jak ja uwielbiam dobre miejskie legendy, tak są to właśnie tak jak powiedziałem, odpowiedniki takich y, pisanych shortów. To z założenia ma być krótkie, z konkretnym przekazem i jak jest dobre, no to się można posrać w nocy ze strachu. Tak to działa. No, to ma nam się przypomnieć w konkretnej chwili, w konkretnym momencie. Ale jako punkt do ekranizacji, no to nadaje się najwyżej na, na nie wiem, na filmową krótkometrażówkę. Okej, okay, no filmowcy opierali już nieraz długie historie na legendach y, miejskich, y, chociażby, y, nie wiem, Candyman, Gruffawa Mary, czy choćby nawet seria Urban Legends, choć ta poruszała y, wiele legend, a nie jedną legendę. I często właśnie to były legendy w krótkich wstawkach, żartach, opowieściach, y, pojedynczych zabójstwach. No serial y, Channel Zero obudowuje tę całą legendę i prowadzi ją dalej. Dostajemy prawie 30-letnią historię zabójstw dzieci w małym miasteczku. Pierwszą falę sprzed tych prawie 30 lat, drugą falę aktualnie. Jest ten cały dziwaczny serial Kendall Cove. Jest masa bohaterów z tajemniczą przeszłością. Jest jakiś dziwny, absolutnie przerażający i absolutnie obrzydliwy stwór z zębów. Wątki przeplatają się, mamy teraźniejszość, przeszłość, niedokończone retrospekcje rozwijane później, wizje bohaterów, które przeplatają się z teraźniejszością i przeszłością i tak naprawdę nawet momentami ciężko ocenić, co rozgrywa się naprawdę, co rozgrywa się w głowie bohatera, co jest teraz, a co było. Przyznam, że ja początkowo czułem no, lekki chaos i gubiłem się w tym, kto jest kim i, i kiedy to się dzieje i kto jaki ma wpływ na dane postaci. I przyznam że też, że przy pierwszych czterech odcinkach ja miałem momenty lekkiego znużenia, bo tutaj mamy, to jest kręcone na takiej zasadzie, że naprawdę są długie, dość męczące sceny, co zresztą chłopacy też podkreślają wyraźnie w podcaście, chociaż stawiając to jako plus oczywiście, taki, taki dziwaczny. I ja obawiałem się, że to jest za bardzo nadmuchane. Ale ostatecznie twórcy moim zdaniem umieli rozłożyć tak akcenty, by zawsze w takiej chwili, gdy ja już miałem dość, czymś mnie zaciekawić. No i ostatecznie po seansie ja bardzo wysoko oceniam tę produkcję. Dwa ostatnie odcinki były naprawdę świetne. Tak jak Paweł Mateja mówił, że ten serial podobał mu się bardziej na początku, gdy miał mnóstwo tajemnic, a gdy te tajemnice stopniowo były rozwiązywane, on podobał mu się coraz mniej, to, to ja mam odwrotnie. Ja jednak wolę gdy układanka zaczyna się układać i ja przyznam, że im bliżej końca tym serial podobał mi się bardziej, a ostatecznie po zamknięciu epizod finałowy był świetny. Do tego miał tyle horrorowych elementów takich naprawdę nieszablonowych i momentami przerażających, że no rewelacja. Ja to jeszcze oglądałem w takim w takim domu, który ciężko opisać, ale to nie jest dom, w którym powinno się oglądać horrory i przyznam, że oglądałem to wieczorami po nocach. Ehm, no i miałem trochę, trochę miałem stracha, <laughs> ale to akurat e, bardziej zasługa domu, cokolwiek, jakiegokolwiek horroru to nie oglądam, to mam trochę stracha, nawet jak nie oglądam horroru, to mam tu trochę stracha. Ehm, całość jest naprawdę dobra. Momentami krwawa, mocna, momentami przerażająca, z dobrą historią, niepokojącą legendą. Wszystko jest fajnie rozplanowane, poprowadzone. Ja jestem kupiony. Jestem kupiony i czekam na kolejny sezon. A co ciekawe, sezony zapowiedziane są już do czwartego, więc przed nami jeszcze sporo potencjalnego dobra. Nie wiem jaki jest zamysł na ten serial, czy kolejne sezony to będzie nowa obsada, czy tak jak w przypadku American Horror Story to będzie nowa historia, ale ta sama obsada w nowych rolach. To, tak czy inaczej ja obejrzę chętnie, to jest tylko sześć odcinków i choć był moment, gdy myślałem sobie, że twórcy lepiej poradziliby sobie z tym materiałem w powiedzmy dwuodcinkowym, trzygodzinnym miniserialu, no to ostatecznie stwierdzam, że sześć odcinków to był, to był strzał w dziesiątkę i idealnie oni to rozłożyli. To jest serial, który leciał jesienią, zakończył się gdzieś w okolicach Halloween i myślę, że w przyszłym roku omówię go bardziej na bieżąco. Wplotę go w moje seriale bardziej w okresie właśnie zimowym, gdzie będę podsumowywał jesień. Natomiast na dzisiaj już kończę, patrzę sobie na tutaj na licznik, no i proszę bardzo, można serialom mówić w kilka minut? Można. <głos> A jak chcecie posłuchać prawie dwóch godzin o Channel Zero, to odsyłam do nawiedzonego podcastu, do rozmowy Szymasa i Pawła Matei, która jest tak naprawdę rozmową bardzo ciekawą. I oni tam poruszają dużo, dużo więcej wątków, ja celowo tylko zarysowałem swoje własne odczucia dotyczące tego serialu. Przechodzimy dalej i chronologicznie możemy przejść do kolejnego horroru i chronologicznie i tematycznie nam się to dzisiaj ułożyło, a o kolejnym serialu ja mam bardzo mało do powiedzenia. Alexandria the Hilltop the Kingdom. Our communities have something in common we all serve the saviors. We already started this, and we to win Together we can beat them. The ze Dead, een paar keer nu. Doe je ons in de Będzie to The Walking Dead druga część sezon 7 I ja przyznam, że nie potrafiłem sobie nawet zrobić notatek do tego y, sezonu, do tej połowy sezonu. Yy... <grywki> Z racji takiej, że ten serial jak dla mnie w siódmym sezonie zaliczył naprawdę gigantyczny spadek. Ja byłem... Naprawdę zachwycony sezonem szóstym. Miałem zastrzeżenia do finału, ale w pierwszym odcinku sezonu siódmego twórcy yy, bardzo ładnie uświadomili mnie, jak bardzo się myliłem, że ten finał mieli naprawdę fajnie przemyślany. Przy czym niestety ten pierwszy odcinek sezonu siódmego To był chyba jedyny odcinek, który wywołał u mnie jakieś emocje w tym sezonie siódmym. Już pierwsza połowa była taka se, ja, ja nie oceniałem jej zbyt wysoko. Bardzo szybko bohaterowie pozbierali się i doszli do wniosku, że rozpoczynają wojnę z Neganem. Tak zakończyła się pierwsza połowa siódmego sezonu, że oni podjęli taką decyzję tam w pięciu czy w piętnastu, że będą walczyć z tą wielką armią, która pokazała im osiem odcinków wcześniej, jak potrafi ich sobie okręcić wokół palca i jak potrafi ich zmiażdżyć. No i teraz w tej, w tej drugiej części sezonu siódmego, to tak naprawdę przez te osiem odcinków oni szykują się do Wielkiej Wojny. I szykują się i szykują i zawierają nowe sojusze. Na tych sojuszach coś zyskają albo coś tracą. Muszą e, oczywiście dogadać się z tymi ludźmi, a to bardzo często zaczyna się i... i, i, i czasami kończy, a bardzo często całe te negocjacje przebiegają w sposób jakiś brutalniejszy, pokaz silniejszego, każdy musi zachować twarz i pokazać władzę. Jedni nie chcą walczyć z Neganem, inni chcą walczyć z Neganem, yy, inni ci, którzy nie chcieli, to potem na skutek jakichś wydarzeń znów chcą i tak dalej, i tak dalej. I to się wlecze, wlecze i wlecze. I oni przez Całe te osiem odcinków tak naprawdę kombinują, gdzie znaleźć broń, znajdują gdzieś broń, potem jeszcze robią gdzieś tam napad, żeby znaleźć broń, potem szukają sojuszników, znajdują broń, szuka szukają sojuszników, znajdują broń i tak naprawdę mógłbym to teraz tak gadać, gadać i gadać, bo mniej więcej tak wygląda ten sezon. E, oczywiście mamy odcinki w obozie Negana i one są niezłe. Bo tam czuć tę atmosferę, którą powinniśmy czuć przez cały ten sezon. Że jesteśmy w czarnej dupie, że bohaterowie są w czarnej dupie, że naprawdę jest tak źle, jak jeszcze źle nie było. I to trochę czuć u Negana. Ale tego jest niewiele i to tak naprawdę nie sprawia, że przez cały sezon my czujemy taką atmosferę, a, a tylko raczej chwilami nam o tym przypominają. Natomiast w finale dochodzi do bitwy. Ostatecznie to nie jest nic, co rozstrzygnęło losy tego sporu. To jest pierwsze starcie, pierwsza bitwa. Natomiast na wojnę przyjdzie nam jeszcze pewnie poczekać w sezonie ósmym albo w pierwszym odcinku sezonu ósmego, bo twórcy tutaj od zawsze stosują tę metodę, że ostatni i pierwszy odcinek sezonu są dość mocne, a bardzo często pierwszy odcinek sezonu jest takim spóźnionym finałem i bardzo często rozstrzyga bardzo wiele właśnie pilot, robi mocne uderzenia, a potem znów przechodzimy w tę senność i niewiele się dzieje. Ja tak przyznam, że przez ostatnie lata słuchałem w wielu miejscach krytyki tego serialu. Wiele osób, które kiedyś tam było tym zachwycone, no to przestało to oglądać i takie marodzenie, kto to jeszcze ogląda i kto to jeszcze ogląda. No ja to jeszcze oglądam, bo takie było założenie tego serialu. No, jak ktoś się dziwi, że to w taki sposób jest robione, to w zasadzie nie wiem, po co w ogóle zaczynał to oglądać, bo tak samo jest z komiksami. No, założenie było, że to będzie telenowela w świecie zombie. Nieskończona, bez pomysłu na finał. Ale po tym siódmym sezonie przyznam, że Mocno straciłem zainteresowanie tym tematem. Mocno. Będę oglądał to dalej, ale w ogóle nie czekam na sezon ósmy i obawiam się, że mogę mieć identycznie jak z sezonem siódmym czyli będę dużymi partiami nadrabiał ten serial, bo ja w zasadzie oglądałem go w taki sposób, że nie wiem, po 6-7 odcinków z każdej połowy oglądałem hurtem. Ja tutaj przyznaję, że akurat w tym przypadku nie mam problemów. Ten serial ogląda mi się bardzo szybko. Ja bardzo często mam problem z serialami, że te odcinki się wloką i wloką, a tutaj paradoksalnie, chociaż niby niewiele się dzieje, niby narzekam na tę nudę, to te odcinki bardzo szybko mi, mi lecą. I ja potrafię obejrzeć, nie wiem, pięć pod rząd i nie czuję zmęczenia, ale cholernie nie chce mi się czekać na ten serial na tej zasadzie, żeby oglądać po jednym odcinku tygodniowo, bo to mnie po prostu jakoś ostatnimi czasy przestało ciekawić. I tak jak poprzedni szósty sezon doskonale budował napięcie, stopniował to napięcie, przez cały sezon prowadził nas do mocnego boom w finale, tak tutaj tego w ogóle nie odczułem. I to by było na tyle o tym siódmym sezonie The Walking Dead. Przejdziemy do czegoś, co lubię nieco bardziej. Tematycznie już zmieniamy strony i... Przechodzimy do dziesiątego sezonu Doktora Hu. I'm Bill. I serve chips. He's a professor or a lecturer or as I call him, Doctor What? And now we go everywhere. Like a... Spaceship. Kitchen. Any space? Where are we? Which way is up? What's the garlic? Can I use the toilet any time? Get in. Whoa. And now I see everything differently. <try> basically in the middle of a war. Ah! And it's not as bad as it sounds. I'm the Doctor. I will save all your lives and when I do, you will spend the rest of them wondering who I was. Are you out of your mind? Yes, completely, but that's not a recent thing. Dziesiąty sezon był sezonem ważnym, ponieważ już wcześniej swoje odejście ogłosił Steven Moffat, człowiek związany z tym serialem w zasadzie od początku restartu serialu w 2005 roku, a od piątego sezonu e, będący jego showrunnerem, czyli stworzył łącznie 6 z 10 serii. E, natomiast... E, No chwilę po tym, gdy swoje odejście ogłosił Steven Moffat, to Peter Capaldi, który wciela się w dziesiątego doktora, również ogłosił, że po tych trzech sezonach kończy przygodę z doktorem Hu. No i można zakładać, że to będzie wyglądało tak jak przy zmianie z czwartego na piąty sezon, że zmieni się wszystko, że odejdzie większość ekipy. W tym, w tym serialu zazwyczaj jest tak, że mamy jakiś łącznik, że gdy zmienia się doktor, no to zostaje towarzysz i przychodzi nowy doktor, ale mamy ten stałą, mamy coś, co już znamy w postaci towarzysza. My musimy przyzwyczaić się do nowego doktora, ale ten nowy doktor nie jest wrzucony w nieznane nam środowisko. Zazwyczaj tak to przebiega. Gdy zmienia się towarzysz doktora, no to pozostaje doktor. Do tej pory w tym nowym, odświeżonym Doktorze Hu tylko raz mieliśmy taką mocną zmianę właśnie w momencie, gdy zmieniał się showrunner na Stevena Moffata, gdzie zmienili się wszyscy. To było zrobione nawet na takiej zasadzie, że myślę, że bez problemu można było zacząć oglądać Doktora Hu od piątego sezonu. Oczywiście w, w, w tym całym segmencie, gdzie mieliśmy jedenastego doktora, Mata Smitha. Tam bardzo dużą rolę odgrywał Wątek Riversong, który rozpoczął się wcześniej, w czwartym sezonie. To była jedyna rzecz, która była tak naprawdę mocno kontynuowana, więc ten, te, te dwa odcinki warto było obejrzeć, ale tak naprawdę większość była wyzerowana i można zakładać, że teraz dojdzie do czegoś takiego ponownie, Chociaż dziesiąty sezon był jeszcze o tyle istotny, że oprócz tych dwóch odejść mieliśmy też nową towarzyszkę. Więc bardzo dużo rzeczy tutaj było ważnych w tej serii. Dlatego też ona, znaczy nie wiem czy dlatego, no, ale ona leciała dosyć późno, bo zazwyczaj doktor Hu leciał jesienią. Natomiast tutaj mieliśmy dość długi okres przerwy. W 2016 roku w ogóle nie, nie mieliśmy doktora Hu Ostatnie odcinki leciały w 2015, no i potem świąteczny. Dla mnie niestety, i tutaj już od razu zaznaczam, że moja opinia mocno różni się od opinii ogólnie internetu i ogólnie fanów, dla mnie niestety to był słaby sezon. I to nawet powiedziałbym, że jeden ze słabszych, jaki pamiętam, chociaż... Gdybym nagrywał ten podcast po 10 odcinkach, to mocno bym krytykował. Natomiast dwa ostatnie odcinki przyznam, że trochę poprawiły, nawet dość mocno poprawiły moją ocenę tego sezonu. Ale do tego przejdę na koniec, bo tam będę chciał jeszcze jedną rzecz już spoilerowo poruszyć, więc w samym finale. Natomiast jeszcze raz zaznaczam, ludzie ogólnie są zachwyceni, więc moja opinia jest dość odmienna. Co mi brakowało w tym sezonie, to brak jakiejś silnej mitologii zazwyczaj mamy jednak jakiś temat przewodni, który przewija się w tle i który wychodzi powoli na, na pierwszy plan. No tutaj też coś takiego było, to była misja, ale jak dla mnie to było trochę mało, jak na, jak na coś, coś, co ma być jakąś tajemnicą tego sezonu. Kolejna rzecz to przynajmniej mówię o pierwszych dziesięciu odcinkach, brak odcinków grających na emocjach. I to naprawdę, ja nie odczułem tutaj zbyt wielu emocji w, tych, w tej całej wielkiej pierwszej części serialu. Ja lubię, jak doktor podejmuje jakieś ciężkie wybory, kiedy czuć ten bagaż jego doświadczeń, czuć to, ile on dźwiga na barkach i z czym nadal się zmaga. Ja bardzo lubię takie odcinki, a w tym sezonie przez pierwszą część każdy kolejny odcinek to była taka... Taka popierdółka, taka, ta, taka po prostu przygoda, nic nie wnosząca, nic nie niosąca za sobą na zasadzie obejrzeć i zapomnieć. To nie było złe, ale to było cholernie niejakie, jak dla mnie, takie przeciętne. Oczywiście, finał to zmienia, finał zmienia to bardzo mocno, no, a mówię o podwójnym finale, czyli dwóch odcinkach z dwunastu, jednej szóstej. To jest już całkiem spora część sezonu, dlatego te dwa ostatnie odcinki mocno zmieniły moją ocenę całości. Ale tak naprawdę, gdybym miał wyróżnić wcześniejsze odcinki, no to podobał mi się pilot, przy czym nie wiem, na ile tutaj było faktycznie dobrego materiału w tym odcinku, a na ile mojej tęsknoty za serialem. I coś się obawiam, że ta druga rzecz miała duży wpływ. I w miarę podobał mi się środkowy odcinek tej trzyczęściowej historii, którą mamy w środku. O tej inwazji yy, Tych kosmitów na Ziemię, ten odcinek z piramidą, gdzie oni podejmują tam jakieś decyzje, ale na przykład pierwszy odcinek tej trilogii nie podobał mi się bardzo, natomiast trzeci też raczej na minus. Pozostałe odcinki to takie jak dla mnie wypełniacze. Bill, nowa towarzyszka. Bill, aktorka i postać. Hejtowana strasznie. Na etapie zapowiedzi strasznie hejtowana. W ogóle to bardzo często jest, że ludzie krytykują towarzyszki. Ja to też podkreślałem, chociaż mówiłem tu tylko kilka razy o doktorze Hu. Ale w tym przypadku e, hejtowana za wszystko. Za wygląd, y, za brwi, to akurat aktorka. Za głos, za sposób grania, natomiast postać, za, za to jaka jest i, i za to, że jest nacisk na jej orientację seksualną i za to, że jest nacisk na, na kobiecość, chociaż to akurat było bardziej wyczuwalne już w trakcie sezonu niż na etapie zapowiedzi, bo tego typu elementy są tutaj, bardzo mocno wychodzą na pierwszy plan. No, mnie to ogólnie jakoś szalenie nie rusza w serialach i może dlatego dla mnie tu nie było emocji. Ja rozumiem, że osoby, dla których to jest ważne, poruszanie e, feministycznych wątków, poruszanie wątków orientacji seksualnej e, są istotne i wiele osób pod tym kątem może ocenić ten, ten sezon lepiej. Dla mnie to nie jest ważne i niestety muszę tutaj powiedzieć, że bardzo często to jest sprowadzone na siłę, trochę, takie zupełnie niepotrzebne. W wielu odcinkach tutaj wypływa ten wątek jestem dziewczyną i w wielu odcinkach wypływa tutaj ten wątek, że ktoś do niej uderza, a ona ciągle i ciągle prostuje, że ja nie interesuję się chłopakami, ja interesuję się dziewczynami. Wydaje mi się, że to można było, zresztą było nieraz lepiej pokazane, chociażby w pierwszym odcinku, gdzie zakochuję się w pewnej koleżance, to było bardzo fajne. Gdy widzimy jakieś jej randki i tak dalej, życie prywatne, no do tej pory też tak to wyglądało, no. To, towarzyszki miały swoje gorsze lub lepsze życie prywatne, no na przykład yy, taka Klara z poprzednich serii w poprzednim sezonie miała yy, dość, dość złe życie prywatne. <laughs> yy, dość kiepski ten związek. Na, natomiast no, wolałbym, żeby to było w taki sposób budowane, chociaż jeśli już jestem przy tym to już na zakończenie tego wątku, to jest kilka fajnych żartów z tym związanych. Bardzo podobał mi się yy, żart yy, dotyczący rasizmu. Żart na zasadzie takiej, że czarnoskóra Bill wchodząc do, na stację kosmiczną widzi nagle takiego bardzo jaskrawo niebieskiego kosmitę i odruchowo reaguje z dziwieniem. No i przez cały ten odcinek ten kosmita ją tam wyzywa od rasistki. I wszelkie ich rozmowy są prowadzone właśnie tak, że nieważne co ona nie powie, to on to obraca tak, że ona wychodzi na rasistkę. I to mi się strasznie podoba, bo to pokazuje taki jednak trochę dystans do tego tematu i jednak trochę pokazuje, że, że czasami... no Pomimo tego, że ja się zgadzam, to temat rasizmu jest strasznie poważnym tematem, to czasami jednak przesadzamy w tym kierunku, że na przykład ja się, nawet mówiąc o tym, kontroluję się, żeby nie użyć jakichś słów, których nie powinienem. I tutaj właśnie w, tej, w tym całym wątku tego niebiesko-skórego kosmity i czarnoskórej ziemianki to było wykorzystane bardzo fajnie. Do tego podobało mi się też z kolei w, w elemencie... Ym, homoseksualnym w ty przy tych wątkach podobało mi się podobała mi się rozmowa w odcinku z legionem rzymskim gdzie znów właśnie zaczyna się to typowo, że jeden z legionistów uderza do Bill, a ona tutaj tłumaczy mu, że ona się nie interesuje chłopakami, interesuje się dziewczynami, a dla niego to się okazuje normalną sytuacją. On mówi, o, to tak jak ten tutaj mój kumpel, on lubi chłopaków. A ten odpowiada, tak, tylko przystojniejszych niż ty. Okazuje się, że któryś tam jest biseksualny z tych Rzymian i że dla nich to jest w ogóle normalne i oni ją, do niej mówią, że no jesteś ograniczona trochę, bo ty tylko dziewczyny, a tutaj kolega dziewczyny i chłopacy, ten chłopaków ten takich i ten takich, no i mówi nic, co no nie przeszkadza mi twoje ograniczenie to, to taki, to znów takie trochę obrócenie tego, takie trochę żartobliwe podejście do tematu, to mi się podobało, dobra, wracając do samej Bill, mi w tej postaci przeszkadzało to, że jak dla mnie była to postać bez charyzmy i ja nie czułem przez cały ten sezon, że to jest postać ważna Pomimo, że twórcy bardzo często rozdzielali ich, bardzo często pokazywali nam wydarzenia z jej punktu widzenia, bardzo często ona odgrywała kluczową rolę gdzieś tam w jakichś wydarzeniach, to ja nie czułem, że ona jest postacią istotną. Ani ja jako widz nie czułem, że ona jest istotna, że została wybrana z jakiegoś powodu, że jest ważna, ale też nie czułem żadnego związku pomiędzy doktorem a Bill. Nic, zero, żadnej chemii. Gdyby Bill zginęła w dowolnym momencie, no to po prostu cierpliwie czekałbym na jej zastępstwo. Gdy wpadła gdzieś tam w tarapaty na, na, na przestrzeni tego serialu, no to, to ja miałem to gdzieś. Ja się nie martwiłem o tę postać. Zresztą nawet w odcinkach, w których coś jej się przytrafiało i mieliśmy się o nią martwić, no to doktor wyciągał z kapelusza jakieś rozwiązanie i pff, ratował ją. I chciałbym zaznaczyć, że ja nie skreślałem tej postaci na starcie. Co więcej, mi się ona bardzo spodobała w pilocie. I wiązałem z nią całkiem spore nadzieje. I, I to nie było tak, że nagle coś pękło. Nie wiem, czy ja to była wina, czy aktorki, czy tego, jak była prowadzona, czy tego, jak rozpisano jej postać, czy może jak, jak, jakichś moich konkretnych oczekiwań, bo jednak ludzie w internecie zachwyceni są tą towarzyszką, ale ja te pierwsze 10 odcinków, zarówno jej wątek w połączeniu z całym serialem, to ogólnie mógłbym zobrazować jako taki balonik, który na początku jest nieźle napompowany, a z każdym kolejnym odcinkiem schodzi z niego powietrze niezauważalnie, nie widzimy tego od razu, ale jednak stopniowo tracimy zainteresowanie i ja przyznam, że tak od połowy mniej więcej, nie wiem, od piątego odcinka oglądałem tylko po to, by dotrzeć do końca, tylko po to, by zobaczyć reinkarnację, jak się okazuje ta dopiero na święta i z nadziejami, że jak przy poprzedniej zmianie showrunnera i tutaj zmieni się wszystko, więc i Bill zniknie ze sceny. Nie miałem tego do tej pory, naprawdę. Zarówno z, y, uwielbiam Donę, uwielbiałem Emmy Pound, to w ogóle zakochałem się w niej od pierwszej sceny i to była chyba moja ulubiona towarzyszka, chociaż w, y, duet Czwarty Doktor i Donna, no to jest porównywalne, to jest też jak dla mnie rewelacyjna rzecz. Ja bardzo lubiłem Klarę, chociaż ją z czasem też hejtowano bardzo mocno. Ja nie mam nic do roz. chociaż Z tej to w ogóle nie, nie, na niej nie zostawiono suchej nitki. Marta była trochę nijaka, ale to dlatego, że ona była jeden sezon. Chociaż Donna też była jeden sezon, a potrafiła porwać ten sezon. Potrafiła go po prostu ee, no, ukraść. Bill była dla mnie po prostu, jakby jej nie było. Dużo bardziej zadziwiająco. To w ogóle dla mnie zaskakujące. Spodobał mi się drugi towarzysz, Nordal czy jak on tam się nazywał, cholera, nie mam teraz przy sobie notatek, przy czym on nie był takim towarzyszem, który ciągnął te wydarzenia, on sobie gdzieś tam chodził, gdzieś tam stał, gdzieś stał z boku zawsze był w ważnych, istotnych momentach i to był taki taki, taka osoba, która po prostu sobie komentuje wydarzenia na swój dla mnie zabawny sposób, Nie taki humor bawi i mnie się ta postać podobała w tym, w tym serialu aczkolwiek zgadzam się, że on absolutnie nie udźwignąłby całego sezonu jako główny towarzysz On był elementem dodatkowym, elementem humorystycznym, przy czym jest to bardzo charakterystyczny i bardzo specyficzny humor. Nie każdego to może bawić i ja rozumiem, że ta postać mogła e, mocno wkurzać. Co wyróżnia ten dziesiąty sezon to też brak takich istotnych e, przeciwników. E, Doktora, okej, okay, finał to trochę zmienił, ale przez pierwsze dziesięć odcinków nie mamy daleków, nie mamy cybermenów, no a to jednak chyba w tym nowym doktorze nie było takiego sezonu, żebyśmy e, nie dostali takich powtarzających się ciągle motywów, co tak naprawdę też było krytykowane. Natomiast jeśli chodzi o finał, to on w moim odczuciu dość dużo zmienił. Ja jeszcze teraz nie spoileruję. Półfinał, odcinek wprowadzający do finału uważam, że jest kapitalny od początku do końca. On jest doskonale poprowadzony. Tam mamy taką zabawę z czasem, yy, pokazane wydarzenia niechronologicznie, przeskoki od jednych scen do drugich, a potem jak to się rozwija, gdy poznajemy tajemnicę tego statku, dlaczego w jednym miejscu jest tak, a w drugim tak, no to to jest wszystko od początku do końca świetne. Natomiast Prowadzi nas to do takiego finału odcinka, który, na który ja właśnie czekałem. E, niestety obejrzałem w, w poprzedzającym odcinku Next Time, to co jest na koniec każdego odcinka, taką zajawkę następnego epizodu. No, Brytyjczycy tego najwyraźniej nie potrafią robić, ponieważ w tym zaspoilerowali niemal cały odcinek. Nie róbcie tego, jeśli nie oglądaliście jeszcze tego serialu, omijajcie te te promki na koniec epizodu, ale tak czy siak ten odcinek był świetny i jego finał naprawdę spowodował u mnie opad szczęki i naprawdę mi się ten odcinek podobał. To był absolutnie najlepszy odcinek całego sezonu. Byłem zaskoczony i byłem zachwycony. Finał natomiast nadal uważam za świetny. To jest już... Inny odcinek, chociaż kontynuujący te wszystkie wątki, ale poprowadzony inaczej, yy, nadal jest doskonały pierwszy raz czuć tak naprawdę emocje pomiędzy doktorem a Bill. Chociaż to są nadal emocje bez jakiejś podbudowy, jak dla mnie. Ja nie czułem yy, związku między tymi postaciami. Ale no, są emocje. Jest to, jest, te dwa ostatnie odcinki są zrobione dobrze. Natomiast yy, co mi się nie podobało, i tutaj już spoiler, Jeśli nie chcecie wiedzieć, to wyłączcie. Ja już w zasadzie więcej nie będę mówił na koniec. Um, nie podobało mi się to, że znów... Steven Moffat zrobił coś takiego jak z Klarą i znów niby nasza Bill umarła, niby została Cybermanem, niby się z nią pożegnaliśmy, ale ostatecznie z kapelusza nagle okazuje się, że ona będzie przemierzać sobie gdzieś tam czas i przestrzeń, będzie sobie latać w galaktyce szczęśliwa ze swoją dziewczyną. To jest coś takiego, mam wrażenie, że ten twórca nie umie w ostry sposób, w mocny sposób postawić kropki nad i. Nie umie zakończyć, tak urwać, uciąć, skasować je, takiego wątku. No, ja pamiętam, w poprzednim sezonie byłem zdziwiony śmiercią Klary. Pierwszy raz mieliśmy śmierć yy... Towarzyszki. Natomiast no, ta śmierć była kilka odcinków przed finałem i do końca finału on jednak zdążył to odwrócić i też zaserwować Happy End. Oczywiście no to jest fajnie, no, niby lubimy te postacie, niby chcielibyśmy wiedzieć, że one gdzieś tam sobie żyją, ale fajnie by było, gdyby potrafili też yy, no, poprowadzić to trochę inaczej i chociaż raz zaserwować coś innego. Kończąc, uważam, że Peter Capaldi był naprawdę świetnym doktorem. Świetnym. Ja bardzo lubiłem tę postać. Pierwszym, którego losy śledziłem na bieżąco i żal będzie mi się z nim rozstawać, natomiast jego finałowy sezon nie był sezonem dobrym. Czekam na odcinek świąteczny, czekam, aby zobaczyć reinkarnację i z nadziejami czekam, co przyniesie nam przyszłość, że w, w, gdy zmieni się cała yy, ekipa odpowiadająca za serial. To by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Witam jeszcze raz. Tutaj Mando z przyszłości. Ten odcinek nagrywałem, no nie wiem jak to wygląda z waszego punktu widzenia, ale gdy ja go nagrywałem, to jeszcze nie zapadły decyzje odnośnie 13 Pani Doktor. Dlatego postanowiłem już do tego odcinka zrobić dokrętkę i w kilku zdaniach dosłownie powiedzieć o swoich odczuciach żeby do tego nie wracać jakoś w komentarzach czy gdzieś tam yy, w przyszłości. No, następnym razem do doktora Hu wrócę dopiero zimą. No i tak, no i dowiedzieliśmy się, że nowy doktor będzie kobietą. W nowego, nowego doktora, w trzynastego doktora wcieli się aktorka Jodie Whittaker. Ja przyznam, że samej aktorki nie znam w ogóle. Przejrzałem jej filmografię i oglądałem tylko Black Mirror, gdzie grała w jednym odcinku, ale absolutnie nie pamiętam, co to był za odcinek i kogo ona tam grała, także nie znam jej w ogóle, nie widziałem jej w zasadzie nigdy na ekranie. Więc o samej aktorce na chwilę obecną nie mogę się wypowiedzieć. No, to, co pokaże mi w Doktorze Who, to będzie moje pierwszy, mój pierwszy kontakt z tą panią. Natomiast gdzieś mi umknęło, nie, nie miałem pojęcia, że to już ogłoszono, że nowym showrunnerem Doktora Who będzie Chris Shibnal. No i Chris Shibnal to jest... Człowiek odpowiedzialny za serial Broadchurch, którego ja również nie oglądałem, a w którym grała Jodie Whittaker. To akurat moim zdaniem dobrze rokuje na przyszłość, bo wybrano aktorkę, która już pracowała, z twórcą, z którym zapewne dobrze jej się współpracowało, także to dobrze rokuje. Natomiast jeśli chcecie posłuchać o samym Broadchurch, no to zapraszam do podcastu Jerego, który oczywiście znajdziecie w konglomeracie. Ja o tej aktorce, znaczy o jej występie w Broadchurch słyszałem już zarówno pozytywne opinie, jak i negatywne. No teraz pokaże ona zapewne coś zupełnie, zupełnie innego. Możecie obejrzeć sobie krótki teaser, który zapewne widzieliście, przedstawiający nam tę aktorkę w tej roli. Na chwilę obecną jest on bardzo stonowany, no mam nadzieję, że trochę wariactwa Jody dołoży do tej postaci. Jeśli natomiast chodzi o kluczową, o najważniejszą zmianę, czyli o fakt, że doktor będzie kobietą po raz pierwszy od 54 lat, To ja mam wrażenie, że to przeszło w ogóle bez echa. To znaczy, wszyscy mówią o głównoburze. Wszyscy mówią, że będzie głównoburze, ale ja tej głównoburzy jakoś nigdzie nie widzę. No, no ale też taka prawda, że raczej nie śledzę fanowskich e, for internetowych ani mm, fanpage'y. E, natomiast, e, no, jak dla mnie to. W zasadzie zero zaskoczenia, no, o tym mówiło się od tak dawna, to wałkowało się wszędzie, to, te, te, te dyskusje przewijały się wszędzie, że trzeba, trzeba, teraz musi być kobieta, czy trzeba, no to, to tam temat na inną dyskusję, ale ja jestem na tak, na chwilę obecną, ja się bardzo cieszę z tak dużej zmiany, bo ja liczyłem na duże zmiany w tym serialu. Powiedziałem, że to mnie nie zaskoczyło, no ale yy, nie zaskoczyło mnie dlatego, że ciągle o tym się gadało i to w zasadzie była, był, była naturalna decyzja, naturalna konsekwencja. Mam, mam, mam wrażenie, że gdyby nie wybrano kobiety, to byłaby większa głównoburza niż po wybraniu kobiety, ale no oczywiście, no, to, to powiedziałem, że mnie nie zaskoczyło, ale jednak no, no, no był to jakiś tam lekki szok. No, serial zmieni się teraz całkowicie. To będzie zupełnie coś innego. Ja nie mam pojęcia, czy to będą zmiany na dobre, czy na złe, ale, yy, ale cieszę się z samych zmian. Chociaż inna sprawa, że tak sobie myślałem, czy ja mógłbym być niezadowolony z jakiegoś wyboru na tym etapie, gdy ani nie znam aktora, aktorki, ani nie wiem, co on nam pokaże w serialu. I wydaje mi się, kurczę, nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, że ogłosiliby mi nowego aktora, a ja bym powiedział, nie, nie, tragedia, nie, nie, w ogóle jestem zrozpaczony. No, ten serial polega na yy, zmianach. Na tym, że aktorzy się zmieniają. On dzięki temu trwa tak długo. To jest jego magia. To, że dzięki takiej formule potrafią utrzymać widza przez ciągłe zmiany. No i to jest kolejna zmiana. Kolejna zmiana, która idealnie wpasowuje się w formułę tego serialu. Na chwilę obecną no ciężko powiedzieć, że to będzie dobre czy to będzie złe. Będzie inne i to, i, i to jest jedyne, co, co, co wiadomo, a ta, a ta inność jak najbardziej mi na chwilę obecną pasuje. Szczególnie, że w ostatnich latach już wprowadzono jedną kobiecą postać w roli władcy czasu, czyli Missy, która była nową formą mistrza przyjaciela i przeciwnika, doktora, no i ona wypadła doskonale. Przecież fani byli zachwyceni misji, ja byłem zachwycony misji. Nie mówiłem o tym przy, teraz przy omawianiu dziesiątego sezonu, w sumie o tym zapomniałem, a to kurczę bardzo ważna rzecz, że to jak zakończył się wątek mistrza i misji w finałowych odcinkach dziesiątej serii było rewelacyjne. Kurczę, ja trochę krytykowałem tę dziesiątą serię, starałem się wypunktować rzeczy złe i rzeczy dobre, a to była jedna z najlepszych rzeczy i o tym zapomniałem. Misji była świetna i to tylko pokazuje, że y, twórcy mogą poprowadzić nowego doktora w nowe rejony, ale zrobić to dobrze. I taką mam nadzieję i poczekamy, co nam przyniesie przyszłość. Ja się z wami jeszcze raz żegnam. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć! Yeah. Ok, witam was jeszcze raz, to jest jeszcze raz Mando, z jeszcze dalszej przyszłości. Mam taką możliwość, to korzystam. No niestety kisiłem ten odcinek, kiszę go już chyba dwa tygodnie na dysku i coś nie mogę go opublikować. I tak jak powiedziałem w poprzedniej wstawce, gdzieś umknęła mi ta gówno burza, no ale... Poprzednią wstawkę nagrywałem z tydzień temu i już troszeczkę tej gównoburzy widziałem w internecie. I jest to dla mnie naprawdę zadziwiające, zadziwiające, zaskakujące. Nie pojmuję, jak komuś taka decyzja może przeszkadzać. Ja bardzo często mam problemy z dobrem aktorów, jeśli chodzi o płeć czy kolor skóry. No bo wygląd jest <gryw> bardzo często bardzo ważną i bardzo istotną kwestią. No ale nie w tym wypadku. Mm. Krzykaczy, yy, krzyczących o tym, że serial się skończył, że, że to w ogóle katastrofa, że zabijają doktora Hu, znów kolejne uniwersum, które niszczą polityczną poprawnością. Takich krzykaczy ja pominę. To jest dla mnie grupa, yy, do której nie da się dotrzeć, z którą nie da się dyskutować i nie ma sensu o nich dyskutować. Natomiast yy, uff, wszelkie próby jakiegoś spokojnego podejścia do tematu są moim zdaniem też absurdalne. No Na przykład spotkałem się z argumentem, że to za szybko i to jest taki argument, który przewija się już od iluś lat. Wydaje mi się, że gdy... Peter Capaldi został nowym doktorem, to wtedy też mówiło się o kobiecie i wtedy też mówiło się, że to za szybko, że trzeba odczekać jeszcze kilka reinkarnacji doktora i dopiero wtedy można myśleć o kobiecie. No o co chodzi? Jak za szybko? Ludzie, już nawet pomijając to, że doktor ma 50% szans, żeby stać się kobietą albo mężczyzną, nawet pomijając to, że ten serial cholera jasna niedługo będzie miał 54 lata, no to żyjemy w takich czasach, gdzie... Akurat taki trochę kontrowersyjny wybór jest oczywisty, bo żyjemy w czasach. Nie chciałbym powiedzieć tolerancji, bo to z tolerancją ma niewiele wspólnego. Żyjemy w czasach skrajności, głośnych skrajności. Żyjemy w takich czasach, gdzie kobiety walczą o swoje prawa, walczą głośno i oczywiście przeciwnicy ich praw również walczą głośno. Żyjemy w takich czasach, gdzie, kiedy homoseksualiści nie zwieszają głowy, nie ukrywają się. To nie są czasy takie jak jeszcze, no nie wiem, 10 lat temu, gdy ktoś publicznie Ogłosił, że jest homoseksualistą, to był w zasadzie, no, no miał, przy, miał przerąbane, no, no, był skreślony w wielu miejscach. Żyjemy w czasach, gdzie to jest normalne, gdzie o tym mówi się głośno, gdzie nikt nie ukrywa się z tym. Ale też, gdzie druga strona barykady również krzyczy swoje. No niestety, żyjemy w czasach, gdzie ludzkość podzielona jest na bardzo mocne i bardzo silne obozy zderzające się ze sobą, ale nikt nie ukrywa się z... z, z Z, z walką o swoje przekonania. No kurczę, nie wiem jak to dokładnie opisać. E, wydaje mi się, że to są czasy, w których e, właśnie dr Hu mógłby być kobietą, ale ja mam nadzieję, że ten serial nie będzie tego wykorzystywał właśnie jako walkę, że ten serial nie będzie pokazywał teraz feminizmu na siłę, że nie będzie pokazywał praw kobiet, a właśnie, że trochę stonuje. Wydaje mi się, że to, co było pokazane w dziesiątej serii, to, co ja trochę krytykowałem, tam nie wiem, 20 minut temu, e, z waszego punktu słyszenia, czyli takie momentami niezbyt moim zdaniem trafione wyciąganie feminizmu na pierwszy plan, że to kurczę miało plan. Tak mi się wydaje, że w tych odcinkach w dziesiątej serii wielokrotnie przewijało się to, że to kobiety gdzieś tam brały górę, to kobiety rozwiązywały konflikty poprzez rozmowę, a nie walkę. No i mam nadzieję, że twórcy... Teraz poprowadzą to dalej, że wybór kobiety nie ma na celu wzbudzenia kontrowersji, nie ma na celu wzbudzenia niepotrzebnego rabanu wokół serialu i szumu wokół serialu, tylko właśnie jest podyktowany w miarę przemyślaną myślą fabularną i mam nadzieję, że ta trzynasta doktor będzie spokojniejszą doktor, będzie właśnie rozwiązywać konflikty Często nie w sposób zbrojny, przez rozmowę, a nie przez walkę, spokojniej, ale jednocześnie, no, mam nadzieję, że będzie to, e, będzie w niej trochę szaleństwa, tak jak w każdym doktorze, że będzie e, dziwakiem, że będzie e, taką wariatką, zarówno wizualnie, jak i z charakteru. No, pożyjemy, zobaczymy. A wspomniałem jeszcze o misji, misji, którą e, tak bardzo lubią fani. Wydaje mi się, że. To było spowodowane tym, że ta postać została wprowadzona, natomiast my nie wiedzieliśmy kim ona jest. I widzowie ją polubili, bo to była świetna postać. O tym, że Missy jest mistrzem dowiedzieliśmy się w finale sezonu i teraz no, w momencie, gdy wszyscy chwalili tę postać, no to głupie by było nagle, nagle zacząć odwrócić kota ogonem i zacząć krytykować, krzyczeć. No Wydaje mi się, że tutaj mamy taką samą sytuację. No Ja ufam, ja wierzę, że oni będą wiedzieli jak to poprowadzić, jak to zrobić, a, że mają pomysł na ten serial i, i że mają właśnie taki pomysł. Tutaj niestety wszyscy dowiedzieli, znaczy niestety, no, z punktu widzenia ludzi, którzy mają z tym problem, wszyscy dowiedzieli się o tym dużo szybciej, od razu dowiedzieli się, że ta kobieta to jest doktor, no i dla, dla niektórych to jest naj, naj, najwyraźniej problem, którego ja nie rozumiem, no ale zestawiając to właśnie z misji, z mistrzem, z kobiecą wersją mistrza, jest to śmieszne bo nikomu misji nie przeszkadzała bo nie wiedzieliśmy kim ona jest a gdy dowiedzieliśmy się, no to już to zaakceptowali ci, którzy ewentualnie mieliby z tym problem. Dobra, kończę już bo, bo, bo to się robi yy, trochę, yy, robi mi się odcinek o Doktorze Hu o trzynastej kobiecej wersji Doktora Hu, na którą ja bardzo bardzo czekam. To jeszcze raz do usłyszenia w przyszłości trzymajcie się ciepło, cześć